Cześć, jestem alkoholikiem, mam na imię Jacek. Dobrze mnie słychać? Kto się cieszę? Jak wspomniałem, jestem alkoholikiem i mam na imię Jacek i staram się od jakiegoś dłuższego czasu przedstawiać... Najpierw, że jestem alkoholikiem, bo to jest ważniejsze. Potem, że na imię mam, mam Jacek. No po pierwsze, dlatego, żeby nie zapomnieć. A po drugie... No, żeby podkreślać, że w, taki, w takiej roli tu, tu jestem, bo czasami te role w życiu mi się mieszały, a dzisiaj też się to czasem jeszcze, jeszcze zdarza. Cieszę się, że mogę się podzielić tym doświadczeniem. Mam nadzieję, że będzie cośkolwiek dla kogoś przydatne. a Jeśli chodzi o krok drugi, bo chciałbym od tego zacząć, to... Yy... Też mnie w AA się uczę cały czas, może nawet nie nauczyłem, tylko uczę cały czas, że warto do pewnych pojęć i do stwierdzeń wracać i jeszcze raz się zastanawiać, co one dokładnie znaczą. Aczkolwiek no, jeszcze ważniejsze jest działanie od tylko myślenia, co znaczy dane pojęcie, tylko jak działać zgodnie z tym jakimś zdaniem, jakimś pojęciem, jakimś powiedzankiem. No i uwierzyliśmy w drugim kroku, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek także pojęcie siły większej na początku prób trzeźwienia było dla mnie takie ja wiem abstrakcyjne chyba takie, takie, takie niepojęte jak gdzieś tego Boga, który się w krokach pojawia i tą siłę większą jakoś tak omijałem w swoim myśleniu a muszę powiedzieć bardzo uczciwie, że przy drugim podejściu do AA, które zaczęło się w 2000 w 2014 roku no, przychodziłem na meetingi i w kółko zapijałem. Tych zapić było tyle, że ja musiałem ogłosić kompletną bezradność i że jakaś siła z zewnątrz musi mi pomóc, bo ja już przestałem wierzyć w moje egocentryczne z perspektywy czasu bardzo naturalne dla dla mnie jako dla alkoholika na tamtym etapie powtarzanie, że ja już jutro się nie napiję, że ja już dam sobie radę, że ja już rozumiem, co tam nie mówią na tych mitingach, że ja już wiem, o co tu chodzi. No, okazywało się być guzik warte, bo ja to powtarzałem, ja deklarowałem, ja powtarzałem różne formułki kioskie i nie przestawałem pić. I przychodziłem na mitingi i jak później z przerażeniem policzyłem, 17 miesięcy, w których ani razu nie wytrzymałem 30 dni. Po pogrzebie mojego wujka alkoholika wydawało mi się, że już do tych 30 dni dociągnę i nie pamiętam dzisiaj, czy to był 28, czy 29 dzień, jak się napiłem. To był pogrzeb mojego wujka alkoholika, który został pochowany, dlatego że wrócił do picia zamiast brać leki, które pomagały mu poradzić sobie z odczutem z przeszczepu nerki. I ten odrzut przeszczepu nerki nastąpił, nastąpiły dializy i nastąpiło jego, jego zejście z powodu ewidentnie tego, że zaczął pić. I nawet takie doświadczenia nie potrafiły nauczyć mnie rozumu, nawet własne kłopoty ze zdrowiem nie potrafiły nauczyć mnie rozumu. Ja naprawdę tak jak w pierwszym kroku musiałem ogłosić całkowitą bezradność i bezsilność, mało tego, ja sam jej nie ogłosiłem. Ja dzisiaj powtarzam, że dziękuję Bogu, że biorąc kredyt hipoteczny ponad 15 lat temu z żoną, wzięliśmy rozdzielność majątkową, ponieważ ja miałem za was grany, jak to alkoholik, historię kredytową. To się okazało, że jak weźmiemy przy wspólnocie majątkowej kredyt hipoteczny, to on będzie 1,5%, prawie 2% droższy niż gdyby żona wzięła w Więc wzięliśmy rozdzielność majątkową, kredyt hipoteczny wzięliśmy na żonę, w związku z tym mieszkanie jest nadal na żonę, ona jest jedyną właścicielką tego mieszkania, więc jak ona powiedziała, wyprowadzasz się z domu albo co z tym zrobisz, i powiedziała pierwszy, pierwszy raz to spokojnie, bez nerwów. A powiedziała to spokojnie i bez nerwów, bo poprzedniego dnia porozmawiała z przyjacielem alkoholikiem z AA, moim przyjacielem, to ja uwierzyłem, że ona mnie wyrzuci z domu naprawdę, jeżeli nie przestanę pić. I że muszę iść do jakiejś siły większej ode mnie. Poszedłem do terapeuty, odsunęła mi... E, e, miejsce terapii, bo ja nie chciałem iść na żadną terapię zamkniętą, bo uważałem, że jestem taki ważny dla domu, że ja muszę zarabiać. A roboty jeszcze nie straciłem. No to poszedłem, to była terapia prywatna, lekarz z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu alkoholizmu, no i lekarz po rozmowie, po 20 minutach mówi, no to już wiemy, że pan jest alkoholikiem, pan ma to nawet na piśmie od dwóch innych lekarzy w ośrodku terapeutycznym, chodzi pan na te meetingi turystycznie zwiedzać, no i robi Pan program? Ma Pan sponsora? wie nie. Mówię, no to ma Pan jasną ścieżkę. Ja wiem, jakaś terapia u Pana, Panie Doktorze? Mówię, jak ten sponsor i ten program w 12 kroków nie pomoże, to sobie Pan przyjdzie i do mi zarobić. Ja chcę podkreślić jedną rzecz. To nie jest potępienie terapii. To, że mi tak powiedział terapeuta, to on powiedział mnie. Mówi, bo Pan ma wiedzę, z tego co Pan mówi, to Pan ma wiedzę na temat tej choroby, a Pan w terapii dostanie więcej wiedzy. Pan ma studia psychologiczne, bo taka jest prawda, że mam 5-letnie studia psychologiczne. I pan chodził dużo na mityngi i pan o tej chorobie, z tego co pan opowiada, to już wie, wie dosyć w sensie teorii. Panu teraz potrzebne jest praktyczne zmierzenie się z e, programem 12 kroków, a może nawet nie zmierzenie się, tylko praca na programie 12 kroków ze sponsorem. I mówi, niech pan w tej chwili idzie na Nowowiejską, ja jestem z Warszawy, e, aczkolwiek dzisiaj mówię do was z Katowic. Niech pan w tej chwili idzie na wojskiem, poprosi tam na koniec, podnoszą ludzie rękę i poprosi o sponsorowanie. Ja wiem panie doktorze, ale ja zapłaciłem za 50 minut konsultacji, a minęło 30. 30. Ja i to co, będziemy tracić czas? Pan już nie ma czasu. Ja Mówi, ale ja nie byłem na detoksie, nie byłem na ich wytrzeźwień. Ja to wszystko przed panem. Wystarczy, że pan będzie dalej pił. To ma pan jego banku. I detoks, i szpital psychiatryczny i więzienie i cmentarz. Pytanie tylko w jakiej kolejności. No może jak ma zacznie cmentarza, no to nie. Potem. Tu się trochę zaplątałem. No i mm, wyszedłem od tego lekarza, poszedłem na Poznańską do klubu, porozmawiałem z przyjaciółmi, więc słuchajcie, byłem u terapeuta, mówi, że mi zamiast terapii potrzebny jest program do kroków. I tak pytają mnie, pytają, a jak się nazywał ten lekarz? Ja mówię, Woro, Woro, Ty wiesz, u kogo byłeś? Mówię, o kurczę, to u niego byłem? No i skojarzyłem, że cały rozdział poprzedniej trzeciej edycji Wielkiej Księgi napisał doktor Waranowicz jako świadectwo lekarza polskiego. No i w tym momencie okazało się, że sponsor, o dwa dni później poszedłem, i klękanie, i modlitwa, i robienie różnych rzeczy, no ale wtedy ja już byłem tak przerażony, że ja stwierdziłem w pewnym momencie, że ja muszę no ja pytałem sponsora, czy ja muszę robić dokładnie według sugestii, no mówię, nie, nie musisz, przecież bo, a, nikt Cię do niczego nie zmusza. Po czym dodawał, możesz iść prosto do sklepu. A ja wierzyłem, że w moim przypadku to się może skończyć sklep, Bo ja już szedłem z kościoła, gdzie uważając się za w zasadzie sobie raczej niewierzącą, ale za radą jednego z A, pod świętym Tadeuszem Jodą klęczałem, modliłem się i wracając do domu po drodze e, kupiłem dwusetkę, już nie będę mówił czego, bo nie jestem nikogo tam Męczyć gatunkiem takim czy innym, to tego dzisiaj nie ma znaczenia. I przechyliłem ją tak, że się mało nie pożegałem, bo mi się tak zakrztusiłem, że fontanna mi wyleciała. Także to. A właśnie wszedłem do sklepu niejako wbrew swojej woli. Więc ja wiedziałem, że to może iść prosto do sklepu, nie jest żadną prowokacją taką, gorą. to w moim przypadku może być naprawdę pójściem do sklepu. Ja się naprawdę tak bałem, że dalej będę pił, że żona mnie wyrzuci. I że różne inne rzeczy się zdarzą. Więc, więc uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek. U mnie było tak, że ja uwierzyłem, że już nie znam żadnej, ze wszystkich sił mi znanych żadna nie umiała mi pomóc. Więc ja uwierzyłem, że muszę uwierzyć sponsorowi i że robienie programu jest dla mnie ostatnią deską ratunku. Ostatnia. Więc pod tym względem się zgadzam z drugim krokiem. Uwierzyłem, że być może jest jakaś siła większa ode mnie, bo wszystkie inne sposoby, moje własne zwłaszcza, bo, bo moja siła jest za słaba. Bo ja, moja siła woli prowadziła mnie do pustych obietnic, oszukiwania wszystkich dookoła, obiecywania sobie i innym, że już nie będę pił i pogrążania się coraz bardziej. Ja wtedy byłem tak zrozpaczony, że zacząłem porównywać to do takiej książki Markeza, Kronika Zapowiedzianej Śmierci. Generalnie chodzi w niej o to, że na koniec bohaterka zostaje zabita, wszyscy przez całą książkę w miasteczku wiedzą, że ona zostanie zabita i nikt nie kiwa I ja miałem wrażenie, że moje życie ówcześnie to jest Kronika Zapowiedzianej Śmierci. Że ja się niedługo zapiję na śmierć, albo zostanę, wyląduję w e, Rynsztoku, w ośrodku e, dla bezdomnych, albo w innych takich, takich okolicznościach przyrody, i że nie ma dla mnie ratunku. Że mimo, że wiem, jak ta książka się kończy, nie umiem jej zatrzymać. Że historia się toczy wbrew mojej woli. I dopiero to mnie skłoniło do tego, żeby uwierzyć, że być może jest jakaś siła większa ode mnie. Nawet ja wolę mówić większa ode mnie, nie wyższa ode mnie. Bo to nieważne, czy ona jest wysoko czy nisko. Ważne, że moje siły są za małe, żeby sobie poradzić. Że to siły tej siły większej ode mnie są tak wielkie, że mogą, mi pora że mogą spowodować cud. I naprawdę zdarzył się cud w moim przypadku. Ja mówiłem do sponsora, że no ja z tą modlitwą to mam kłopot i tak dalej. Mówię, ale co Ci szkodzi? Ja mówię, a może to działa jak mantra, a może to działa jak efekt placebo. Też mówiłem też coś takiego, że w pewnym momencie taka anegdota o o E Einsteinem i te